Witamy wszystkich na kolejnej Ewangelizacji w Grabowie. Cieszymy się ze wszystkich, którzy znaleźli czas i chęć, żeby przyjść. Dzisiaj mamy trudny temat, ale jednak dotyczy on każdego. I wszyscy musimy w naszym życiu też i nad tym się zastanowić, jaki jest ten ostatni przystanek i co. Dalej.、E, taka jest historia, myślę, że to prawdziwa, o pewnym e, e, młodym człowieku, który miał takiego dociekliwego wuja. No i ten chłopak kończył średnią szkołę. i w ó j do niego mówi: no, no, ale powiedz, co dalej?、On、mówi: No, postaram się studia dostać się. Mówi: No, a dalej. No, jak zrobię magistra, no to pewnie jakaś dobra praca. No, a dalej. No, cóż, później to pewnie y, się ożenię, będę miał dzieci. No, a dalej? No, dalej, no, wiadomo, jak to życie biegnie, no. Dorobię się, spędzę dobrze czas w życiu i ostatecznie emerytura. No, a dalej. No, dalej, no nie wiem, ileś lat na tej emeryturze, no i no co w końcu? No, chyba umrę. No, a dalej. I właśnie chcemy dzisiaj na ile to Bóg da w to wejrzeć, zastanowić się nad tym jednym punktem, co po śmierci. I chcemy oprzeć się na tym, co mówi Pismo Święte, nie opierać się na jakichś ludzkich myślach czy wyobrażeniach na ten temat. Chcielibyśmy właśnie zastanowić się nad tym, co Pismo Święte mówi. Na temat tego, co jest po śmierci, g d y b y ś m y już teraz mogli to nad tym się zatrzymać i podjąć odpowiednią decyzję. Drogi tylko w życiu są, więc którą wybrać pragniesz dziś? Dokładnie przemyśl i zastanów się, czas wybrać już dziś. To tak jest, że. Różne sprawy odkładamy nieraz na później. Są rzeczy, które można zrobić później lub jutro, może za miesiąc. Ale są takie, co do których nie ma takiej możliwości i właściwie głupotą jest odkładać to na później. Jest taka zagadka biblijna: najkrótsze słowo w Biblii. Niektórzy wiedzą. Teraz, albo też dziś. Słowa, które, słowo, które mówi nam o tym, że są rzeczy, co do których musimy podjąć decyzję dziś. I właśnie co do sprawy wieczności, może jesteśmy tak wychowani, że myślimy, że co do wieczności to właściwie okaże się po śmierci. Może myślimy, że wtedy będziemy mogli podjąć wybór, jak już będziemy no, widzieć tę drugą stronę. Ale chciałbym to dzisiaj pokazać w Biblii, że jednak co do wieczności podejmujemy decyzje teraz, kiedy żyjemy, a nie później, kiedy już z tego świata odejdziemy. Nie wiem, czy ktoś o tym w i e c z y słyszał, ale w Polsce dziennie jest około tysiąc zgonów. Czyli około tysiąc osób w Polsce nie Umiera. To jest rocznie 365 tysięcy. To jest bardzo dużo. Sprawdziłem, że na świecie jest to około 161, prawie 162 tysiące zgonów. Czyli rocznie 59 milionów osób umiera. 59 milionów osób, więcej niż mieszkańców, znacznie więcej niż mieszkańców. Naszego kraju, w którym żyjemy. Czyli ktoś to inaczej policzył, co pół sekundy co pół s e k umiera n d y u jeden człowiek. Czyli mówiąc inaczej, co sekundę dwóch. Co sekundę dwie osoby kończą swoje życie na tej Ziemi. Znaczy, że tak można by to obrazowo przedstawić, że jest dwóch, czterech, sześciu, osiem, dziesięciu. 12, 14, 15, tak naprawdę. Co sekundę dwie osoby umierają na świecie. To jest bardzo poważna rzecz. I te wszystkie nasze nadzieje, plany co do spraw tego życia kończą się. I to rzeczywiście jest kluczowe pytanie: Co dalej? Co, co nas czeka po śmierci? Oczywiście niektórzy próbują to y, tak sobie y, jakby sprawę rozwiązać, mówiąc, że dalej nie ma nic, po prostu jest pustka, n i e b y nic nie istnieje i dlatego nie ma się czym martwić. Y, ale to y, takie zdanie zaprzecza temu, co mówił ten, który stamtąd przyszedł. Ponieważ często mówimy, że nikt nie przyszedł, nie powiedział, ale jest jeden człowiek. k t ó r y przyszedł stamtąd i on wie najlepiej, jak tam jest, tą osobą jest ten, którego, o którym wszyscy słyszeliśmy i na pewno wielu z nas wierzy: Jezus Chrystus. Ubogi cieśla z Nazarethu. Niektórzy tak to y, określają, ale on był kimś więcej niż cieśla.、E, Jezus Chrystus, który zanim się urodził w Betlejem, już żył. On przyszedł z tej innej rzeczywistości i dlatego, jak najbardziej wie, jak tam jest i może nam o tym powiedzieć. I nawet powiedział: Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. To mówi ł Ewangeli i Jan. Wszyscy znamy to miejsce, to często na pogrzebach się cytuje. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkani. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział, ale jednak inaczej nie jest. I mówił o tym, że tam jest właśnie. To mieszkanie. I on drogę do tego przygotował, przychodząc na ten świat. Bo też im było to czytane właśnie z Ewangelii o tej naj, najbardziej przejmującej śmierci, jaka miała miejsce na tej ziemi śmierci syna Bożego. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Chciałbym przeczytać fragment, który sam Pan Jezus opowiedział, rozmawiając z faryzeuszami. Jest to Ewangelia Łukasza, szesnasty rozdział, od wersetu d z i i e w ę t n A s t e g o A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne s z a t y i kosztowne tkaniny, i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem łazarz, który leżał u jego wrót o w r z o d z i a ł y I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak.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 Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie u w i e r z ą Myślę, że wszyscy gdzieś w życiu żeśmy to już słyszeli. I to nie jest tylko jakaś taka wymyślona historia, to nie jest takie porównanie, czy jak czasem Biblia mówi, podobieństwo. Bo tutaj czytamy, a był pewien człowiek. To jest rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce. A więc dwie osoby, żyjące w różny sposób, doszły do tego, że ich życie się zakończyło. Kiedyś byłem na pogrzebie pewnego człowieka, brata we wierze, który dożył 100 lat. I mówca na tym pogrzebie、e, przeczytał fragment z pierwszej księgi Mojżesza, czyli z księgi rodzaju. I to tak o t streszczając, powiedział: Adam żył 936 lat i umarł. Enos żył 905 lat i umarł. Kenan żył 910 lat i umarł. m e h a l e l żył 895 lat i umarł. I na końcu. Nasz brat Jerzy przeżył 100 lat i umarł. My, jako Polacy, często śpiewamy 100 lat. Życzymy komuś, żeby przeżył 100 lat. Niektórym to Bóg da, tak jak temu właśnie wspomnianemu Jerzemu, a niektórzy, jak w czasach, w tych pierwszych czasach jeszcze, po stworzeniu, żyli prawie tysiąc lat. Ile przeżyć? Pra, pra, pra, pra, pra. Wnuki mogli. Ale nawet to długie życie dobiegło końca. Każdego z nich. A więc rzeczywistość śmierci jest faktem, przed którym każdy z nas stoi. I nie, jakby odpychanie tego od siebie jest bardzo nierozsądne, ponieważ jest to tak jak każda rzecz w życiu, do której trzeba się przygotować. I zapewne na pogrzebach nie lubimy bywać. Wolimy być może na wesele, na urodzinach. To jest taka sympatyczna okazja. Ale znowu Salomon, najmędszy z ludzi, powiedział, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiada. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać t o s o b i e do serca. I dobrze jest bywać na pogrzebie, bo wtedy widzimy, jaki jest jego koniec. I możemy powiedzieć sobie, któregoś dnia ja tam będę. I co wtedy? A więc rzeczywistość śmierci stoi przed każdym z nas. Niektórzy mówią, że istnieje reinkarnacja, czyli że człowiek umiera i potem rodzi się jako inny człowiek, a może jako zwierzę albo jakiś h e k t r o b a k Dlatego ci, którzy wierzą w reinkarnację, starają się udoskonalać, żeby potem wcielić się w wyższym, jakimś lepszym w c i e l e n k t o źle żył. To mówi się, że może urodzić się jako, nie wiem, jakiś życzek. Dlatego znowu ci, którzy to wyznają, to miotełką zamiatają sobie drogę, żeby czasem j a k i e g ś babci czy dziadka n a d e c h n ą ć Więc są tego rodzaju absurdalne wierzenia co do tego, co jest po śmierci. Co nam mówi Stary Testament? Jest takie słowo p r z e o l czy też otchłań. Mówi o krainie, do której udają się ci, którzy zmarli. I w Nowym Testamencie dopiero jest to odkryte, że to miejsce dzieli się na dwie części. To znaczy, tak jak tutaj widzimy, że ten łazarz, ten biedak, Spotkał się z Abrahamem, tu można sądzić, z innymi ludźmi wierzącymi, którzy już wcześniej zmarli, a ten bogacz, to też jest ciekawe, nie ma jego imienia, czyli był to taki ktoś X, ale ten wierzący, łazarz, znany był z imienia, i to imię jest podkreślone. No więc ten bogacz udał się do krainy umarłych, gdzie cierpiał męki. A więc widzimy, że ta, ta krawina, ten szeor d z i e l i się na dwie części. I teraz możemy takich kilka podstawowych wniosków z tej historii wyciągnąć. ż e b y się za dużo nie wdawać w szczegóły. A więc łazarz był z Abrahamem. Człowiekiem, który kiedyś uwierzył Bogu nie widząc. Uwierzył Bożej obietnicy. więc. Jaki jest wniosek, że raj, chociaż tutaj tego słowa nie ma, ale trzy razy dalej do mnie to stanowisko pojawia, a Jezus mówi do tego łotra na krzyżu: Dziś będziesz ze mną w raju. Czyli raj jest to miejsce, gdzie bieżący doświadczają radości z Bogiem, z Panem Jezusem. Bo apostoł Paweł mówi: Wolałbym rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Czyli bezpośrednio, kiedy w y c h o d z i z c i a ł a Człowiek b i e r z ą c y widzi swojego zbawiciela, Chrystusa. A więc to też jest dowód na to, że nie istnieje coś takiego jak sen duszy, ponieważ niektórzy też myślą, że jak umrą, to wtedy są nieświadomi i śpią aż do dnia z m a k ó w s t a n i Ale a coś takiego nie istnieje, no bo apostoł Paweł mówi: Wolałbym wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. To jest coś lepszego. Dla mnie śmierć jest zyskiem, powiedział. Gdyby to był sen, to ani by pana swego nie widział. Poza tym, co to za zysk spać przez i l e ś tysięcy lat? Jednak człowiek rozstaje się z tym życiem i idzie na spotkanie ze swoim panem i też z innymi wierzącymi. A więc raj to miejsce wspólnego bycia wierzących, którzy odeszli z tego świata. Z drugiej strony, ta kraina umarłych, czy też Hades. To jest to miejsce, w którym jest się samotnie, ponieważ tak widzimy tego bogacza, że on jest tu samotny i on już cierpi męki. Widzimy, że to jest już poważna rzecz. To jeszcze nie jest to ostateczne potępienie, ale już doświadcza się czegoś, co jest nieprzyjemne, uciążliwe, bolesne. Cierpi męki. Tutaj widzimy, że go pali, aby ochłodził mi język, prosił. A więc to jest też to, co słowo Boże mówi, ogień nieugaszony. Ogień, który nie gaśnie. To jest takie wyobrażenie czegoś, co cały czas, cały czas trwa. Można powiedzieć w re. Po drugie, widzimy, że Łazarz nie mógł ulżyć w cierpieniach bogaczowi, bo ten bogacz mówi: Ojcze Abrahamie, poślij łazarza, aby mi umoczył koniec palca, aby umoczył koniec palca s w e g o w wodzie i ochodził ł mi język. Czyli chociaż pod robinkę, żeby mu u l ż y ć Ale widzimy, że tego Abraham mu nie umożliwia. Jaki z tego jest wniosek? To znaczy, że zmarli wierzący. Nie mogą pomóc zmarłym niewierzącym, ponieważ ten łazarz nie mógł pomóc temu bogaczowi. Jest to bardzo poważna rzecz, ponieważ nieraz możemy myśleć, że za wstawienictwem kogoś, kto był żył z Bogiem, ale już umarł, to można pomóc komuś, kto no, umarł niepojednanym. Nie. Nie ma możliwości naprawy czegokolwiek po śmierci. Możliwość podjęcia decyzji jest teraz. Tak jak to w tej pieśni słyszeliśmy, że dziś trzeba tę decyzję podjąć. Następną rzeczą widzimy, że bogacz nie prosił Abrahama, aby ludzie modlili się za niego. Nie ma tutaj tego rodzaju prośby. I też w całym p i ś m i e Świętym czytam je od 25 lat. Nie ma ani jednego miejsca, kiedy by ktoś modlił się O człowieka, który z m a r t w ł żeby mu ulżyć. Jest to konkretny przykład na to, że modlitwy żywych, tu, żyjących na tej ziemi, nie mogą pomóc tym, którzy już umarli. Bogaść o to nie prosi. Następną rzeczą widzimy, 26. Wierz. s Abraham mówi: Poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się p r z e p r a w i ć Następny wniosek, że nie istnieje możliwość zmiany stanu swego położenia. Nie można być w tej, w tej krainie cierpień, a potem przejść do r a m y Nie ma takiego miejsca, gdzie można by się naprawić czy oczyścić, czegoś, co popularnie nazywamy czyść ceną. Osobiście wierzę w czyściec, ale ten, który jest na siebie. Czyli to, co s ł o w o Boże mówi, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego brzegu. I to dzieje się dziś. Jeśli ktoś w dzisiaj w to uwierzy, to przez ten czyściec już przeszkodzi i jest gotowy spotkać się. Tak jak ten łotr prosto z krzyża poszedł do raju, spotkać się ze swoim zbawicielem. A więc widzimy, że po śmierci nie można przejść z krainy umarłych do raju. To znaczy, że decyzje co do wieczności podejmowane są za życia. Wiemy, że w naszym życiu mamy wiele decyzji. Nie mogliśmy podjąć wyboru, w jakiej rodzinie żeśmy się urodzili, czy w jakim państwie. Kiedyś mama do mnie mówiła, że. Do t e g o r się nic nie podoba, ani Twoje imię, ani Twoje nazwisko, ani miejsce zamieszkania. Rzeczywiście byłem kiedyś takim człowiekiem bardzo niezadowolonym ze wszystkiego, ale dzisiaj już mi wszystko się podoba: i imię, i nazwisko i miejsce zamieszkania. A więc wszelkie decyzje co do naszego życia musimy podjąć co do szkoły, pracy, małżonka i tak dalej, ale także co do tego, co z naszymi grzechami. Co do wieczności potrzebujemy podjąć taką decyzję. Widzimy, że ten łazarz, chociaż tutaj nie jest to wprost powiedziane, ale to jest przesłanie Nowego Testamentu, on musiał być wierzący. On musiał w swoim życiu mieć taki moment, kiedy uwierzył Bogu. I to jest powód. Nie dlatego, że był biedny, on się znalazł przy Abrahamie i w raju, ale dlatego, że był wierzący. Również i ten bogacz wprowadził. Można powiedzieć, wystawny czy przyjemny tryb życia. Nie dlatego znalazł się w tej krainie umarłych, w, tej, w tym miejscu cierpień, że był bogaty, ale dlatego, że on tej decyzji nie podjął. A może odkładał ją coraz dalej i dalej. Kiedyś pewien król powiedział: ważne sprawy jutro, ale do tego jutra już nie doczekał. A zatem widzimy. W tej krótkiej historii, którą sam Pan Jezus opowiedział, mamy wiele odpowiedzi na takie podstawowe pytania dotyczące tego tematu. Dalej widzimy, że prosi ten bogacz o to, żeby Abraham posłał kogoś z umarłych do jego braci. Widzimy, całe życie nie martwi się o to, ale teraz, kiedy już był w tym miejscu, to chciał coś jeszcze zrobić dla swoich braci, którzy żyli bez Boga. Widzimy, że to jest też niemożliwe, bo Abraham mówi: Mają mojżesza proroków, nie g r z y l i Słuchajmy. Jaki z tego wniosek? To znaczy, że zmarli nie mogą ukazywać się w świecie żywych. Tak jak my, nie możemy nagle być na m a r s i e czy lecieć sobie do raju. My żyjemy tu na Ziemi. Oczywiście są przypadki, i to jest nadzwyczajna łaska Boża, że apostoł Paweł za swego życia, i pisze o tym w drugim liście do Koryntian, był zabrany do trzeciego nieba. Do raju później dodaje. A więc jest to coś zupełnie wyjątkowego, że człowiek żyjący tu na Ziemi mógł być na chwilę zabrany tam. Ale był pod takim wielkim wrażeniem tego, co tam widział i słyszał, że nic na ten temat nie mówi. On powiedział, nie godzi się tego powtarzać. zbyt święte, żeby o tym opowiadać. A więc jest tak, że Bóg to zdarzy. Ale generalna zasada jest taka, Umarli nie mogą ukazywać się czy pojawiać się w tym świecie. To nie jest ich zadanie. A nawet gdyby ukazali się, to i tak by w to nie uwierzono. Bo przecież wszyscy wiedzą, że Jezus powstał z m a r t y m Ale czy to sprawia, że on i w i e r z ą ł Przecież on się ukazał. Wszystkim apostołom. A Jest napisane nawet pięciuset braciom na raz. Widziano go, mamy Ewangelię na ten temat. A jednak ludzie wolą szukać i czytać Ewangelię Judasza niż Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. ś w a d e c t w o tych, którzy widzieli i słyszeli otykami Jezusa Chrystusa. A więc nawet gdyby Pan Jezus ukazał się, to prawda, ukazywał się przez 40 dni, ale tylko tym, którzy wcześniej w niego wierzyli. Więc po prostu dla ich pocieszenia, dla potwierdzenia, tylko dla wierzących się ukazywał. I tego mamy świadectwo w Nowym Testamencie. I, I ostatni wniosek jest taki, tak jak Mojżesz mówił o tym. Właśnie, ma, przepraszam, Abraham mówi: Mają Mojżesza proroków, niech ich słuchają. To znaczy, że Pismo Święte jest dla człowieka wystarczającym dowodem czy argumentem do tego, żeby y, uwierzyć. Nic więcej nie potrzeba, ż e b y żeby zrozumieć Ewangelię, ż e b y jej zaufać, jak słyszeliśmy osobiście. I być zbawionym i cieszyć się tym, w tym życiu ostatecznie w momencie śmierci. Nie ma ważniejszej sprawy niż ta. Mieć pewność, odpuszczenia i grzechu. Yy, a więc podsumowując, to jeśli człowiek bieżący rozstaje się z tym życiem, to wtedy jego duch i dusza idzie do rana. Tam, gdzie są inni bieżący, tam, gdzie jest Pan Jezus. Yy, tam. Widzą pana Jezusa. Jest tam błogość, jest tam ten łotr, który uwierzył. Abraham, Izaak, Jakub, b o to j e s t c z e tak napisane w Ewangelii Łukasza. Sam pan Jezus to mówi, że Bóg jest Bogiem żywym, a nie umarłym. I dlatego mówi się o nim, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Gdyby oni byli umarli, to Bóg by był Bogiem u m a r ł y c h Ale oni, mimo tego, że odeszli. To przecież dalej żyją w tym niewidzialnym świecie. I tak jak to w zaproszeniu, mam nadzieję, wszyscy czytali, jest ten moment opisany, kiedy pan Jezus przemienia się na oczach trzech apostołów: Piotra, Jana i j a k u b a I jest, pojawia się tam Mojżesz i Eliasz, ci, którzy już od setek lat nie ż y j ą oni wcześniej umarli. Ale można powiedzieć, ta kurtyna zostaje odsunięta, czy odsłonięta, i wtedy apostołowie widzą ich zbawiciela, który wyglądał jak taka świetlista postać, i widzą Mojżesza i Eliasza. Coś zupełnie nadzwyczajnego. Ciekawe w tej historii jest to, że oni ich rozpoznali. Skąd Piotr, Jan Jakub mieli wiedzieć, Jak wyglądał Mojżesz lub Eliasz? Przecież oni ich nie widzieli. Żydzi nie robili żadnych obrazów, nie mogli tego sprawdzić na smartfonie, po prostu nie mogli ich wcześniej widzieć, a jednak wiedzieli, to jest Mojżesz, to jest Eliasz. Niektórzy zadają pytanie, czy my się tam rozpoznamy? Ta historia z Biblii właśnie nam to potwierdza. Tak, my się tam rozpoznamy. My wierzący rozpoznamy się, powiemy, tak, to jest my też. A to jest moja w i e r z ą c a babcia. A to jest Izaak. W życiu żeśmy go nie widzieli. Ale tak, to jest Izaak. Ten, którego Abraham chciał złożyć w o b i e r z e Rozpoznamy się. Ostatecznie tam będzie nasza. Pan Jezus. Jego oczywiście także. Rozpoznamy. I teraz pytanie: co dalej? Kiedy jesteśmy w tym raju. To nie jest ostateczne miejsce. Ponieważ dalej czytamy o domu Ojca i jeden fragment chciałbym przeczytać właśnie z Ewangelii Jana. Pan Jezus to mówi.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 s t ą p i z nieba, tak jak tu jest napisane, i tu jest napisane, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc ci, którzy już kiedyś, tysiące lat wcześniej, pięćset lat wcześniej, sto lat wcześniej, dwadzieścia lat wcześniej umarli, groby się otworzą i oni wyjdą. W nowych ciałach. Tak jak Pan Jezus miał nowe ciało, poznał w s t a n i w W tych nowych ciałach. Zostaną wzbudzeni i zabrani właśnie do domu ojca, do nieba. I też jest odpowiedziane, my, którzy pozostaniemy przy życiu. A więc będzie tak, że jedni już umarli, ale inni, tak jak my dzisiaj, żyjemy. I gdyby dziś to się stało, to tu na cmentarzu w grabowie ileś osób powstałoby z grobów. A bieżący zniknęliby z tej sali. I wtedy poszliby do domu ulica, tam do chwały, do, do tego miejsca, gdzie jest Bóg. To jest cudowna perspektywa dla nas bieżących. A teraz co z tymi, którzy w swoim życiu nie podjęli tej decyzji, którzy może byli dobrze wychowani, może byli religijni. Ale nigdy osobiście nie poprosili zbawiciela o odpuszczenie grzechów, i nigdy nie uwierzyli w to, że mają je odpuszczone, więc umierają i są od razu w miejscu, gdzie cierpią, tak jak ten Bogacz. I co dalej? <śmiech> Potem przychodzi czas、e, z martwych stania, ale tysiąc lat później,、e, i czytamy to w księdze objawienia, dwudziesty rozdział. dwunasty w i e r s z i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, życia została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w k s i ę g a I dalej jest napisane: i śmierć, i piekło, ale tu należy to rozumieć: h a d e s ta kraina umarłych. Ta nazwijmy to poczekania l do ostatecznego potępienia. Zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. A więc jest się w miejscu cierpienia, potem jest sąd na podstawie też i naszego czy życia, tych ludzi, a niestety życie ludzi, uczynki ludzi. Zawsze ich będą posądzać i zawsze będą skutkować jednym, jedynym wyrokiem: wieczna śmierć. Czyli nie tylko umrzeć i koniec, tak jak kara śmierci. To jest wieczna śmierć. Ciągle, i ciągle, i ciągle umierają. To jest coś przerażającego. Niektórzy mówią: Bóg jest zbyt dobry, żeby takie coś miało miejsce. Ale ktoś to sprawdził, że Pan Jezus częściej mówił mi o piekle niż o niebie. Częściej ostrzegał niż mówił, z o b a c z jak c u do w n i e jest w n i e m i e c Czyli jest to prawdziwe i rzeczywiste miejsce wiecznego potępienia, z którego nie ma już wyjścia. I teraz, może jeszcze, ponieważ takie pytanie czasem się pojawia. A co ze, z tymi doświadczeniami śmierci klinicznej? To znaczy, że ludzie gdzieś na stole operacyjnym e, odpłyną, e, serce się zatrzyma i jest ileś, jakiś czas, który、e, no, jest reanimowany, i wtedy ci, którzy to przeżyli, opisują, że unoszą się, widzą siebie, widzą lekarzy, są w jakimś tunelu, światłość. Mniej więcej tak to w skrócie、e, można by opisać. c o ś co jest takie no, ciekawe, ale też potwierdzające t e myśl, którą chcę za chwilę chcę wypowiedzieć, że, ma, że to dotyczy właściwie w większości przypadków bez względu na osobistą wiarę lub jej brak. Czyli, czy, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, czy jest człowiekiem oddanym Bogu, czy nie, czy czyta Biblię, czy nie. Mniej więcej te relacje są podobne. Dlatego. Sądzę, że najbezpieczniejszym jest trzymać się tego, co mamy wprost powiedziane w Piśmie Świętym, które jest wiarygodne, niż polegać na tego rodzaju przypadkach klinicznych. Niektórzy mówią, że jest to projekcja umierającego mózgu, ponieważ mózg umiera ostatni, serce się zatrzyma, ale mózg jeszcze pracuje i stopniowo, stopniowo gaśnie. Nie możemy brać pod uwagę tego, że niewierzącym jest dobrze po śmierci. Niektórzy takie wnioski wyciągają.、E, pewien kolega z pracy mi powiedział, że jego zmarły ojciec mu się przyśnił:、powiedział, Nie martw się, będzie dobrze. Ja mówię: no,、e, osobiście wolę wierzyć w to, co powiedział、e, ten, który zaprojektował całą t ę rzeczywistość niewidzialną、e, Jezus Chrystus, wieczny Bóg niż wierzyć s n o snom.、E, Ponieważ Pismo Święte wyraźnie mówi, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A również jest napisane, kto nie wierzy, już jest potępiony. A więc wyraźny podział na te dwie drogi, na tę szeroką i wąską. Ta, która prowadzi do śmierci, i ta, która prowadzi do śmierci. Do wiecznego życia. Niestety też Pan sam powiedział, niewielu jest tych, którzy je, ją znajdują. Na zakończenie chciałbym zacytować jeszcze jedno miejsce d Ewangelii Jana, piąty rozdział. I to znowu Jezus Chrystus powiedział: Zaprawdę, z a p r a w d ę powiadam Wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła. Kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego, i ci, co usłyszą, żyć będą. I tu jest takie porównanie. Ci umarli, to są ci, którzy są grzesznikami. Usłyszą głos Syna Bożego. To jest to, co my dzisiaj mówimy słowa Pana Jezusa. I ci, którzy usłyszą, przyjmą to do s w e g o serca, żyć będą. Na wieki z nimi. I jest też y, kolejna wypowiedź. Pana Jezusa, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. A więc to jest mowa o takich ludziach jak ten łazarz, wspomniany. Nie jest zbawiony na podstawie swoich uczynków, ale na podstawie swojej wiary. Ta wiara przejawiała się w codziennym życiu. A inni, którzy źle czynili, By powstać na sąd. Widzimy znowu rozdział na dwie A więc,、e, czy jest życie po życiu? Jest. Oczywiście, życie. Człowiek jest powołany do wieczności. Człowiek w i e r ą c y żyje ze swoim zbawicielem. Człowiek, ten, który nie zaufał Bogu, żyje dalej. Ale cóż to za życie? Wieczna śmierć. Życie bez Boga. o d c h ł a n i bez końca. To jest to, co、e, dla każdego z nas jest do przemyślenia, zastanowienia, nie tylko nad własną śmiercią i co dalej, ale też właśnie, jeszcze raz chciałem to podkreślić, śmierć syna Bożego, śmierć tego, który jest nieśmiertelny. On stał się człowiekiem, żeby umrzeć. To jest dla nas coś bardzo przejmującego, bo on to zrobił właśnie dla każdego z nas, jak tu jesteśmy. I jeśli ktoś jeszcze, tak by powiedzieć, przemyślał swoje życie, że nie miał takiego dnia, kiedy by poprosił o to przebaczenie Grzechu, który by się zwrócił z wiarą do Boga, to jest prośba, żeby to uczynić dziś, teraz. Bo jutro może być za późno. Dla tego bogacza też okazało się za późno. Za późno. To jest przerażające określenie: za późno. p ó ź n i e ś się. Więc dzisiaj jest jeszcze ten czas. Teraz poprosimy jeszcze chór o dwa s z e p i s y Jeszcze s e k u n d k Kochani, w Sowie Bożym jest taki jeden krótki werset, który mówi: Postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I ten sąd jest na wieki. I już nie ma odwrotu. Kochani, wielu z Was tutaj ma emerytury, zapewnienia, że do końca tych dni na tej ziemi będzie odbierać, itd. Wielu sobie zapewniło to przez swoją pracę, przez uczciwość, itd. Ale czy każdy z Was zapewnił sobie życie po śmierci? Wielu zapewnia sobie sytuację i wie, że dziś jeszcze będzie, m o ż e powiedzieć, jakoś egzystowało. Wielu ludzi stara się to zrobić właśnie zawsze do śmierci. Nikt się nie zastanawia pod tym, co będzie po śmierci. I to jest bardzo ważną rzeczą. Ja jako młody chłopak zastanawiałem się nad tym, co będzie po śmierci, jak stanę przed Bogiem, co wtedy z moimi grzechami i co z, co z moimi uczynkami. Ale kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, to było jasne, że żadne uczynki i żadne moje grzechy to Nie są dwie rzeczy, które się równoważą. Za grzechy i d na wieczne potępienie, a dobre uczynki nic nie pomogą do tego, aby, abym się nie dostał do piekła. A tylko krew Jezusa Chrystusa, syna Bożego, może sprawić, że przenosi mnie ze śmierci do żywota. I dlatego śmierć i co dalej? Bo wielu ludzi dzisiaj zastanawia się nad tym, co dzisiaj Ale nie zastanawiajcie się nad tym, co jutro. I kochani, gdyby sytuacja ze, ze życiem po śmierci była taka bagatelna i nie miałaby yy, większego znaczenia u Boga, to przecież nie posyłałby swojego własnego syna na tą ziemię, aby ratować takich grzeszników jak my jesteśmy. Ale on właśnie swojego własnego syna posła na tą ziemię, aby za nas go złożyć w ofierze. Czy rozumiemy to? Że to jest po prostu tak wysoka cena? A my dzisiaj przechodzimy do porządku dziennego i myślimy, że po p o r s to u t jest nic, to jest mała rzecz. To nieprawda. Skoro Bóg swojego własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, zobaczcie, jaka to jest cena. Także życie po śmierci jest. Jeżeli dzisiaj nie zrobisz tego kroku, aby oddać swoje życie Jezusowi. Aby właśnie wiedzieć, co będzie z Tobą po śmierci, to może się zdarzyć, że właśnie jeszcze dzisiaj położysz się spokojnie spać, ale obudzisz się w piekle. Ewangelii Mateusza, 10, rozdział 28, werset.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 Ale wtedy już będzie za późno. Panie Jezu, my dziękujemy Tobie, że Ty żyjesz naprawdę, że przyszedłeś tutaj, żeby nam przybliżyć niebo, żebyśmy mogli nie uwierzyć i być zbawieni. Dziękujemy Tobie, Też, że i teraz, idąc przez to życie, nie musimy się bać. Dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór, za to, że mogliśmy. Przytaczasz te Twoje e t słowa, obietnice. Prosimy Ciebie, ż e b y nikt stąd nie wyszedł bez tego przekonania, bez tej decyzji, właśnie, aby pójść za Tobą. Tak, dziękujemy Tobie, że Ty przygotowałeś wieczność właśnie dla nas, grzesznych ludzi, dla wszystkich, którzy przyjdą, zwrócą się do Ciebie. Dziękujemy Tobie za tę radość, którą dałeś nam dzisiaj przeżywać. I tak oddajemy wszystkich, którzy tutaj dzisiaj byli, tak żebyś, Panie Jezu, ty sam też do ich serc przemawiał i w nich zamieszkał. Amen. Amen.